I rzekł mu Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza 23-43. Dzisiaj. Wielu czytelników Biblii zapewne wie, do kogo Pan Jezus Chrystus skierował te pokrzepiające słowa. Do bandyty, do złoczyńcy na krzyżu. Bandyta ten, mimo że wcześniej Jezusowi urągał, to później złożył hołd Synowi Bożemu, który obok niego wisiał na krzyżu, prosząc go – Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Słowa bandyty świadczą o tym, że był on przekonany, że Jezus Nazareński, którego przybito do krzyża, był zapowiedzianym Zbawicielem, Mesjaszem i prawdziwym Królem Izraela, który pewnego dnia ustanowi swoje królestwo na ziemi. Wiemy, że tak się stanie, gdy Jezus wróci na ziemię po siedmiu latach ucisku, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze z Izraelem i Judą, zgodnie z obietnicą z Jeremiasza, 31 rozdział, od 31 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Tak mówi Pan jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty w ziemi, w dole, tak i ja nie odrzucę całego Izraela. Potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan Biblia, Księga Jeremiasza, 31 rozdział. Teraz oczekujemy na Pana Jezusa, gdy z niebios przyjdzie zabrać z ziemi wszystkich chrześcijan do nieba. To zabranie chrześcijan to jest pochwycenie. Po pochwyceniu zacznie się siedem lat ucisku. Po siedmiu latach ucisku zacznie się nowe przymierze. Dziś nowego przymierza jeszcze nie ma. Zacznie się ono po ucisku. Odpowiedź, jaką bandyta otrzymał od Jezusa, musiała być dla Niego zaskakująca. Pan dał mu do zrozumienia, że nie ma potrzeby, by czekał aż do dnia ustanowienia Jego Królestwa. Ale jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Jakaż łaska! Ona daleko więcej przewyższyła wszystkie Jego oczekiwania. Krew Syna Bożego oczyściła bandytę z jego grzechów. Był co prawda przestępcą, na którego ziemska władza wydała wyrok śmierci, ale ponieważ osądził swoje grzeszne życie w Bożym świetle, otrzymał od Boga przebaczenie. Krew Pana Jezusa Chrystusa obmyła tego bandytę zupełnie z jego win. I dlatego jeszcze tego dnia mógł wejść do raju, Człowiek ten nie miał już żadnej sposobności, by spełnić choć jeden dobry uczynek. Nie zdołał nawet pomyśleć o takich sprawach. Również dzisiaj nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć na niebo, nawet gdyby bardzo się starał. Zgubionemu grzesznikowi pozostaje wciąż ta sama i jedyna droga – Pan Jezus Chrystus. Zwróćmy się do Niego, jak uczynił to łotr na krzyżu, a jeszcze dziś otrzymamy zbawienie. Człowiek ten nie uczynił nic, co godne by było nagrody. Umierał on okrutną śmiercią, na którą w zupełności zasłużył. Był on Łotrem, człowiekiem, który pomagając mordercom z bronią w ręku powstawał przeciwko władzy ustanowionej prawem. Nie zmówił ani jednej modlitwy, nie Zmówił ani jednej modlitwy w swoim życiu, nie wysłuchał ani jednego kazania, nigdy nie był w kościele, nie przeczytał ani jednego wersetu z Biblii, nie spowiadał się ani razu przed księdzem, nie był ochrzczony, nie był bierzmowany, nigdy nie uczestniczył w komunii. On nigdy nie uczynił dobrego uczynku, ale całe jego życie było złe. Bezsensowna była już także jakakolwiek obietnica poprawy w jego życiu, gdyż nie miał on już więcej czasu do życia niż godzinę. Ten człowiek nie uczynił żadnej skruchy, nie szedł przez czyściec, nie uzyskał też dyspensy od żadnego papieża, bo wprost skrzyża krzyża złoczyńcy poszedł do raju. Jeśli więc ten człowiek uzyskał tak cudowny, niezasłużony przywilej z ręki Boga, to czy i my nie możemy mieć nadziei na takie potraktowanie nas? Tym bardziej, gdy pomyślimy, że Bóg jest Bogiem miłości, który nie chce zguby ani jednego człowieka. Oczywiście my także możemy mieć tę nadzieję. Raj Boży jest otwarty bezpłatnie dla każdego, kto do niego wchodzi, tak jak ten złoczyńca. Jakiż był ten sposób, przy pomocy którego dostał się do raju? A w jakiż sposób my tam pójść możemy? Przecież my od razu bylibyśmy gotowi tam pójść, nawet gdybyśmy stracić mieli wszystko, co posiadamy. Gdybyśmy tylko dostali to całkowite zapewnienie, że przygotowane jest dla nas miejsce chwały, które ma być dla nas na zawsze. Złoczyńca, o którym mówiliśmy, zużywał resztki swych sił i ostatnie tchnienie na bluźnienie przeciwko panu Jezusowi, przeciwko męczennikowi, który był tuż obok niego. Na pewno spodziewał się burzliwej, Odpowiedzi, ale to było daremne oczekiwanie. Żadne słowo potępienia nie wyszło z ust Pana Jezusa, ukrzyżowanego króla. Nie ukazało się także w jego twarzy ogniste spojrzenie. Z czasem jadowite słowa złoczyńcy zaczęły przycichać, ale w tym momencie sumienie zaczęło działać. Być może, że złoczyńca przypomniał sobie chwilę, gdy on i jego współtowarzysz niedoli przybijani byli do swych krzyży. On przeklinał swoich oprawców, podczas gdy ten łagodny król żydowski, będąc maltretowany, powiedział Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ten, który wypowiadał te błogosławienne prośby, nie mógł być zwyczajnym człowiekiem, myślał w swej duszy złoczyńca. Przypomniał sobie także słowa szeptane po całej Jerozolimie, że ten oto człowiek obok niego konający w cichości mówił o sobie, że jest jedynym prawdziwym Bogiem, który objawił się w ludzkim ciele i nazywał siebie synem Boga. Cóż więc, gdyby to rzeczywiście była prawda? Wielu ludzi wiedziało także o cudach tego spokojnie konającego człowieka, Jezusa. Nie usłyszał także nikt ordynarnych słów z jego ust. Nikt nie widział, aby on popełnił jakiekolwiek złe uczynki. Ten człowiek zwany Jezusem nigdy nie potrzebował odwoływać swoich wypowiedzi, ani przepraszać za nieopatrznie powiedziane słowo lub jakikolwiek czyn. Czyżby to rzeczywiście mógł być Syn Boży? Myślał złoczyńca. A te jego słowa, których prosi o przebaczenie swym wrogom, tak, to na pewno jest Bóg prawdziwy. Jeśli kiedykolwiek Bóg miałby stąpić na grzeszną ziemię, to na pewno to On nim jest. Do uszu złoczyńcy wciąż jeszcze dochodziły różne odgłosy motłochu. Król Żydów, spójrzcie na jego koronę. A berło królewskie, jakie ma? Patrzcie, jaki ma tron! I gdy złoczyńca przysłuchiwał się tym głosom, został przekonany przez Ducha Świętego, że jest grzesznikiem i dlatego też doszedł do przekonania, że on zasłużył na taki los. Wydawało mu się dziwnym, dlaczego ten człowiek wiszący na krzyżu obok, który nazywa się Jezus, a który przecież nic złego nie uczynił, także musi umierać na krzyżu jak on, który jest tak złym człowiekiem. Zaczął powoli rozumieć, że gdy ten Jezus jest naprawdę Bogiem, objawionym w ciele, Synem Boga i Królem Izraela, narodu boskiego, to na tym nie może być koniec tej sprawy. Bóg może teraz milczy, myślał sobie, ale pewnego dnia Bóg mu jego królestwo da. Po tych rozmyślaniach złoczyńca zdobył się na zadziwiający czyn. W momencie, gdy Motłoch wrzeszczał i bluźnił przeciwko niewinnie cierpiącemu, rozległ się głos umierającego złoczyńcy. Panie, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do królestwa Twego. Zbawiciel świata przyjął słowa te z radością. Odkrył w nich wiarę, która pojawiła się w duszy złoczyńcy. Nie było tu czasu na dobre uczynki, ani na obiecanie poprawy. Był tu tylko beznadziejny grzesznik, oddający się bez wszelkich zastrzeżeń Zbawicielowi grzeszników, który powiedział do niego – Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Tak więc ten biedny grzesznik, którego cały czas nazywamy złoczyńcą, nie potrzebował czekać na wejście do raju. I o dziwo szedł on razem ze Zbawicielem do tej krainy, gdzie miał widzieć i słyszeć rzeczy, o których nie miał pojęcia. I tak, umierając, przymknął oczy na ten świat po to, aby ujrzeć twarz Zbawiciela i jego głos. Otwarły się dla niego drzwi wiodące do wiecznego szczęścia, mimo że zasłużył na najgorszą wieczną poniewierkę i karę wiecznego potępienia w jeziorze ognistym, gdzie byłby dręczony dniem i nocą na wieki wieków w ogniu i siarce. A jakżeż sprawa przedstawia się z nami? Czy i my odkryliśmy już drogę do Boga? Jest ona dobrze widoczna i niezamglona? O, ona jest wyraźnie określona słowami niesprawiedliwymi czynami naszymi, lecz Jego łaską On zbawił nas. Łaską wyście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, bo to dar Boga. Za dar nie płaci się, bierze go się tylko do swojej wolnej ręki i dziękuje się dawcy. Tak jest i ze zbawieniem. Darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Złoczyńca nie ofiarował nic, ani nie obiecywał niczego, ale natychmiast przyjął dar Chrystusowy, tę obietnicę wstępu do raju, do którego też tego samego dnia wstąpił. A jak ty możesz dostąpić tego? Jak i ty musisz przyjść do Chrystusa jak winny i grzesznik. Tak i ty musisz przyjść do Chrystusa jako winny grzesznik stwierdzając o sobie, ja wiem, że we mnie nie mieszka nic dobrego. I Ty nie próbuj usprawiedliwić swej przeszłości, nie rób także łatwych obietnic na przyszłość, nie próbuj targować się z Bogiem, obiecując Mu więcej modlitw i więcej dobrych uczynków. Przez śmierć na krzyżu Chrystus zadość uczynił wszystkim wymogom sprawiedliwości, które żądał Bóg od grzesznika. Bóg złożył na Chrystusa wszystkie nasze niesprawiedliwości. Jezus Chrystus sam poniósł nasze grzechy na własnym ciele, na drzewie. Wypowiedzeniem słów wykonało się, Bóg przyjmuje każdego grzesznika, który wierzy w Jego Syna, a nie wierzy w siebie. Jak możesz być pewnym tego, że Bóg Cię przyjął? Otóż Chrystus sam obiecał Tego, który do mnie przychodzi nie wyrzucę precz Powiedziane jest również w Słowie Bożym A tym, którzy go przyjęli On dał siłę, aby się stali synami Bożymi. A gdy Ty pójdziesz z modlitwą do Niego, wyznając Mu, że jesteś grzesznikiem i winowajcą, On przyjmie Cię bezpłatnie i bez wszystkiego. On oczyści Cię także od wszelkiego grzechu, ponieważ krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. On zrobi z ciebie dziecko Boże, On odrodzi cię na nowo i z tym nowym życiem dostaniesz część należną w domu Ojca Niebiańskiego. Oto jest droga i to jedyna droga. Nikt, który idzie tą drogą wiary w Chrystusa nie może zabłądzić do nieba, albowiem powiedziane jest, Mocą Bożą strzeżeni są ci, co są Chrystusowi. Proś więc Chrystusa, aby zbawił cię teraz. Żaden nie prosił jeszcze daremnie i ty nie będziesz pierwszy. Złoczyńca prosił, a Chrystus odpowiedział natychmiast. Ktokolwiek będzie wzywał imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony.